podcast gitarowy. Cześć, dzień dobry, witam was ja, czyli Krzyszmen w podcaście gitarowym. W podcaście, no, ma trochę zaległości, czyli przerwę miał w nagrywaniu. Yy, o przerwach też dzisiaj będzie. Ale czemu miał tą przerwę? No bo Krzysztof stracił wenę ogólnie do nagrywania podcastu gitarowego, jak i do grania na gitarze. Właściwie to bardziej do grania na gitarze, ale to się oczywiście wiązało ze sobą, no i no i, no i wyszło jak wyszło. Niestety. No ale już dobrze, przetrwajmy to. Yy, dzisiaj właśnie będzie o takich przerwach w graniu na gitarze. Yy, no, i, no i no i no jakie wpływy mają przerwy, jak z... Czy przerwy są dobre, czy złe? I jak, te, jak się osłonić przed tymi przerwami? Aha, no co do tej mojej przerwy w nagrywaniu, wiem, że tak chaotycznie wychodzi, no ale niestety, yy, co do mojej przerwy w nagrywaniu, no to yy, ostatnio miał być odcinek miał być odcinek nawet w ostatnim tygodniu, no ale nie wyrobiłem się znaczy nie chciało mi się, i nagrywam dopiero teraz. Ja to nagrywam w, w, w, w jak to się nazywa? W poniedziałek nagrywałem. A Wy tego prawdopodobnie słuchacie we wtorek taki mechanizm, bo jeszcze trzeba zmontować. Yy, dla tych, co słuchają podcastu Głupoty, Nie, podcastu jaskinia głupoty. Chciałem powiedzieć podcastu głupoty. Dla tych, co słuchają jaskini głupoty, chcę wam powiedzieć, że najnowszy odcinek będzie wtedy, kiedy Listonos przyjdzie z mikrofonem. Bo, sobie, bo kupiłem sobie mikrofon za 5 zł, no, no, tak dla zabawy. No i właśnie cały odcinek jest pod ten mikrofon zrobiony a nie chcę znaczyć weny. O no, tam dojdzie mikrofon, dojdzie. A co do podcastu gitarowego? Mam ja mam news, ale jego podam wam na koniec. Odcinek przewiduje też z serii tych krótszych, czyli wszystkich, jakie mają podcasty gitarowe. No, niech tak będzie, no. Nie mam czasu. Zaraz się idę kąpać, poczytać, spać. Dobra, jeszcze sobie posiedzę na komputerze. Dobrze. Dobrze, yy, więc może zaczniemy od tematu. Każdy gitarzysta kiedyś ma jakąś przerwę w graniu. No gra sobie normalnie, gra sobie normalnie, po czym stwierdza, że trochę mu się to nudzi, no i gitara idzie na bok i oddaje się innym zajęciom. Tak miałem też, ja i tak nie uwierzę, że, ni że ktoś tak nie miał. No, to jest po prostu normalne zjawisko. Tylko te przerwy mają taki nie negatywny wpływ na grę. Więc im, więcej, im większa jest ta przerwa, tym jest gorzej, krótko mówiąc. No takie jest, no nie zmienisz czego. Yy, dlaczego tak jest? No bo jeśli nie grasz, yy, no masz przerwę w graniu, no to palce, no normalnie tak zapierdalasz tymi palcami, przepraszam na słownictwo, no zapieprzasz tymi palcami po grzefie, no a nie grasz, no to palce nie mają rozgrzewek, nie mają treningów, więc automatycznie są też wolniejsze i ogólnie. Poza tym palce, mają, y, jeśli grasz, mają coś takiego, no, opuszki im twardnieją. No i nie wiem, czy tak się dzieje, no, ale mogą tak się zmiększać. No, ja wyczułem, że moje są miększe, bo miałem taką przerwę, ale o moich przerwach za chwilę będzie. Chociaż może mi się tylko wydaje, tak? Yy, później, jeśli, no, sobie tam mamy taką przerwę, no to też, no. No to tak, że dźwięki na gryfie, no są nam, no wylatują nam w głowie powoli, nie gramy tych wszystkich skal, zapominamy te skale. Czyli przy improwizacji, no już leżymy, no niestety. No i a znajomość dźwięków i tak jest bardzo potrzebna. Ach, no, przyznam się, że ja dźwięków nie znam. Znałem kiedyś, ale zapomniałem je, szczerze mówiąc. Yy, tak, jeśli chodzi o piosenki, jakie znamy też, też. Wiem, że tak dziwne zapomnieć whisky. Mi się to zdarzyło, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Yy, no, można zapomnieć whisky. Jam, znaczy, whisky czemu się nie zapomni? Raczej. Yy, co tam, takich piosenek no, normalnych się nie zapomni, ale już takich wymagających. Tutaj się jeszcze, jak się grało normalnie, się ledwo, ledwo pamiętało. No to już można zapomnieć, tak. To nie jest takie fajne, bo na przykład uczysz się solówki miesiąc, bo to jest bardzo długa solówka i ją tak ledwo, ledwo umiesz, aż w końcu przychodzi coś fajniejszego od gitary, rzucasz ją, powracasz do gitary, no i miesiąc zmarnowałeś, bo już sobie zapomniałeś solówki. Yy, oraz takie przerwy jeszcze wpływają na coś bardzo ważnego. Przerwy wpływają też na chęci. Im większa przerwa, tym bardziej ci się nie chce. To nie jest tak, że stęsknisz się za tą gitarą, tylko jeszcze bardziej będzie ci się chciało. Nie chciało. Wiem z mojego własnego doświadczenia. No więc nie łudź się, że a, zrobię sobie przerwę, wrócę z większą ochotą na grę. Nie, nie wrócisz. Będziesz potrzebował kogoś, kto cię kopnie w dupę i wtedy właśnie powrócisz. Najprawdopodobniej możesz sobie, znaczy najlepiej możesz sobie, jeśli nie masz nauczyciela, możesz sobie posłuchać tego odcinka podcastu gitarowego. Więc tak, no... Moje przerwy może... Pierwszą przerwą jaką miałem był przełom... Znaczy był tak... Koniec 2009, początek 2010. Wtedy grałem w World of Warcraft, taką grę. Bardzo namiętnie, no i nie chciało mi się. No wiecie jak to jest, no nie chciało mi się. No i tak przez cztery miesiące właściwie grałem raz w tygodniu tylko. No i kondycja giterowa spadła. Później składłem na tj. pomysł brutalny, o którym zaraz wam powiem. No i nagle się chciało grać. Tak, zaraz wam powiem o pomysłach zwalczania. A w drugiej klęsce jestem, yy, no, okres dzisiaj, od wakacji właściwie, w wakacje sobie odpuściłem grę na gitarze klasycznej, no i już się później podczuła gra na normalnej gitarze, no i tak, też gram sobie raz w tygodniu mniej więcej, ale już powracam do formy, mniej więcej, dzisiaj właśnie poświęciłem aż 30 minut na grę na gitarze klasycznej, czyli tej mojej znienawidzonej. Nie, no, takiej może nie najulubieńszej, nie lubię słowa, najulubieńszy, ale nie no nie takiej bardzo kochanej. Ale poświęciłem, nauczyłem się czegoś jest dobrze, będzie dobrze, już z tego kryzysu wychodzę. No i teraz powiedzmy, jakie są sposoby zwalczania tych kryzysów. Sposób pierwszy y, jest taki, że jeśli coś masz, y, coś masz, no wiesz, jak hmm, jakby to powiedzieć, jeżeli coś masz, to się odciąga od gry na gitarze, zrezygnuj z tego. Wiem, że to jest trochę takie dziwne. Na przykład grasz, kupiasz jakąś grę na komputer za, nie wiem, za 100 zł, no i ona cię odciąga od gry na gitarze. A ty ją po prostu odinstalowujesz, nie gra, że w nią. No. To tak jak w Biblii pisze, jeżeli powodem, nie, jeśli Twoja ręka jest powodem do grzechu, yy, odetnij ją, lepiej bowiem bez ręki człowiekowi wejść do nieba niż yy, z ręką spalić się w piekle, czy jakoś tak. No to Krzysztof powiada, jeżeli grasz w World of Warcraft yy, i przez to nie grasz na gitarze, odinstaluj go, albowiem lepiej być Ci znanym gitarzystą bez World of Warcraft niż zwykłym grubasem przed komputerem. Z World of Warcraft. To była prawda krzyżmana numer jeden. Prawda, druga, to jest motywacje, różne motywacje. Możesz sobie grać w tę grę, czy tam, no ja, ja dam przykład gry, bo jestem nastolatkiem, tak, no i gry, w gry też sobie gram, ale to może być to mogą być naprawdę przeróżniaste rzeczy. No ale na przykład, no, trzymajmy się już tych gier, no, grasz sobie w tę grę, no, ograniczasz to, a w ograniczaniu pomagają ci coś takiego jak motywacja. Motywacje to jest takie, że jak będziesz grał na gitarze, to nie wiem, może spodobasz się jakieś dziewczynie, albo że będziesz, powiedzmy, yy, na jakichś koncertach, na jakichś występach, a kto tam wie na czym jeszcze, no, będziesz miał jakieś takie motywacje i to jest dobre, to jest dobre z system motywacji, ja z niego korzystam, ponieważ ja też gram w World of Warcraft, nie tak namiętnie jak grałem, ale gram. No i, no i pomaga mi, pomaga mi motywacje, tak sobie, sobie motywuję, wyobrażam sobie wielką scenę Wię Miliony ludzi skandujące imię Krzyszmen, krzyszmen krzyszmen Ja wychodzę z zespołem, gramy jakiś improwizowany w mojej myśli utwór Później stolówka dwudziestominutowa, wszyscy się cieszą Wszyscy skandują imię krzyszmen, a mnie to podnieca Właśnie się skapłem, że teraz gadałem, cały czas i nie miałem swojego posłuchu a trudno, 9, pięć minut nie może być stracona. No i tyle, tyle. To była cała mądrość kuszmana, na, na to słuchajcie. Nie, nie, myślcie sobie, że przerwy wam pomogą. Tylko utrudnią wam to. Tylko wam utrudnią współżycie gitarowe. Bym tak powiedział. To był podcast gitarowy. Aha, aha, jeszcze, yy, nie ma, nie ma osób, które by się zgłosiły na prowadzącego, ale to nic to nic, ponieważ yy, to, yy, jeden, jedna osoba się zgłosiła, że mogłaby nagrać kilka odcinków, ale nie jakiś super prowadzący. Otóż, na to też mam nazwę Około prowadzący to jest gościł, który nagra kilka odcinków, ale no taki no, słuchacz, który nagrał kilka odcinków. Taki prowadzący. On, no będzie tam, w, przepraszam, będzie tam w ONAS, Teraz jest o mnie, ale zmieniłbym to na o nas. Będzie tak... Wszystko, no tam będzie jakimś takim honorowym, czy coś. Ale nie będzie, nie będzie za to miał dostępu do panelu administratora, albo czegoś takiego. Nie wiem, są jakieś moderatorzy w WordPressie, czy coś. Może czymś takim by był. Zobaczę. No ale to tam około prowadzący, no jeden odcinek, dwa, trzy, cztery nagra. Ale zachęcam wam, jeśli chcesz, Was, jeśli chcesz być prowadzącym, no to, to możesz się zgłosić, no częściej będą te odcinki. A to był podcast gitarowy, mówi Krzyszmen, do zobaczenia za tydzień. Bo, tu, bo tutaj nadrabiam zaległości, to nie jest kolejny odcinek, tylko zaległość za poprzedni tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień, o ile się nie mylę, będzie o przesterze albo o improwizacji. Mówił Krzyszmen, cześć.